O. Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8.30. Radio Afera www.afera.com.pl Autopromocja. Radio Afera rokowo i alternatywnie. daleko, A ty chcesz już tańczyć? Włącz aferę. W każdą środę o 23.00. Audycja tańcy hulanki. Dobry wieczór, tutaj audycja Tańce Hulanki przy mikrofonie Martyna Michałowska. A rozpoczęłam dzisiejszy odcinek od składanki wydanej przez label Love in the Ends. Składanki, która zawiera notki nagrane przez kolektyw, głównie przez kolektyw TLS ProduceOS. Album nosi tytuł Get The Style i prezentuje muzykę zwaną właśnie ghetto, a także Batidą. No i mamy tutaj właśnie klimaty tego typu prosto z Portugalii, czy z przedmieść Lizbony. Za kolektywem TLS Producers stoją artyści, którzy są Portugalczykami, ale mają pochodzenie afrykańskie. No i tutaj słychać, że właśnie te zwłaszcza chyba środkowoafrykańskie rytmy gdzieś w placach w ten gatunek muzyczny. Jest to bardzo, bardzo nośne, bardzo przyjemnie słucha się tego albumu. Kolejne ciekawe i ważne wydawnictwo w tym z tych, z tych rejonów i właśnie e, od artystów związanych z, e, z gatunkiem ghetto e, i pokrewnymi mu e, bo w tym roku już też wyszła składanka e, od principe discos e, chociażby e, który to label polecam e, koniecznie 15 lat e, obchodził albo na początku tego roku albo pod koniec zeszłego e, no więc to jest cała masa e, Tutaj y, fascynujących y, artystów i artystek, która przewinęła się y, przez y, ten label, przez Love Indians, także przewinęło się sporo e, interesujących e, osób. No a tutaj mamy, tak jak mówiłam, T.L.S. producera za nami kawałek e, od e, producenta kryjącego się pod pseudonimem Dionik, e, utwór Madrias. E, a przed nami jeszcze dwa kawałeczki. Starałam się każdy trochę inny. E, w trochę innym klimacie tutaj wybrać. Najpierw przed nami kugas z kwałkiem rebenta koluna a później Kłame inwejoso, Słuchamy Vocês já sabem tem muita loucura foi travida mas que rebenta a coluna Vocês já sabem tem muita loucura foi travida mas que rebenta a coluna Vocês já sabem tem muita loucura foi travida mas que rebenta a coluna Che, hã, che, só quero trena, trena, drena, Chama já disse Tama fica com pemba, balu e mancela por ti trena todo no momento Efeito do copo mano, não aguento está caída lá do moço me pega Che, hã, che Hoje sexta-feira chama tropeira bota deu som pra trazer uma grade Che chama pecado de Maia, primeza já disse e para não para, não para, não, para, não, para, não para não, é para ver todo mundo a dançar. É pra ver todo mundo a dançar. Vocês slate. já sabem tem muita loucura, foi o grafita Mike que rebenta com Vocês já sabem tem muita loucura, foi o grafita Mike que rebenta coluna. Vocês já sabem tem muita loucura, foi o grafita Mike que rebenta com Luna. E zuc <tos> tuc tuc tuc, pak tuc tuc tuc, e zuc tuc tuc tuc, pak tuc Nosso momento de estourar vai surgir. cê TLS, TLS. Gravem desse nome porque tá me vi. Nós TAMA a ver, nós estamos a vi. Nesse boda vocês vão curtir. Nós TAMA a ver, nós estamos a vi. Nesse boda vocês vão curtir. Só vintila, nada SIPA nesse nada. boda vamos arrumar. Só vintila, nada si Nesse boda vamos arrumar. Hoje eu vou beber, vasquecer vou mulher. NESSE boda quero amanhecer. Aqui se atrever, eu vou lhe comer. Não sabes beber, quer se aprender? Vem no game, tu vais saber. Vem anselado cami a trompa, tamo cambali, tamo cambai, não tem boa nos chique. Não precisa tanto que tamo vi, tamo de longe, me tomo. Já atrás. me gostou, mo do nana, provou e gostou. Vocês já sabem tem muita loucura, foi travida mãe que rebenta coluna. Vocês já sabem tem muita loucura, foi travida mãe que rebenta coluna. Vocês já sabem tem muita loucura, foi travida mãe que a coluna. Vocês já sabem tem muita loucura, foi travida mãe que rebenta coluna. Za nami dwa kawałki ze składanki od labelu Love in the End. Najpierw utwór od producenta kryjącego się pod ksywką Gugas Rebenta Koluna, a później kłamy i kawałek Inverso. Album nosi tytuł e, Ghetto Style. Właściwie to TLS Produzores, myślnik Ghetto Style. Przypominam, TLS Produzores to nazwa e, kolektywu e, producencko dj e, Zachęcam do obczajania go e, więcej materiału od e, tej ekipy. Znajdziecie chociażby w katalogu e, labelu Principe Discos e, Portugalskiego wytwórnia płytowa, która promuje właśnie tego typu dźwięki nagrywane przez zwłaszcza nie tylko, ale zwłaszcza przez artystów i artystki z o pochodzeniu afrykańskim i czerpiących właśnie pełnymi garściami z muzyki um, afrykańskiej. E, to oczywiście bardzo ogólnikowo mówię, ale e, tak warto podigować więcej um, Love Indians e, właśnie w tym labelu i w Principe Discos. A my przechodzimy dalej. E, I dzisiaj właśnie będzie sporo nowości, ale też trochę zapowiedzi imprezowych poznań zapowiedzi imprezowych. Akurat nie będziemy słuchać muzyki z Next Festu, aczkolwiek przyszłam tutaj dzisiaj do radia, zobaczyłam program festiwalu. Jeszcze nie jestem pewna, czy na niego pójdę, aczkolwiek zachęcam, bo jest bardzo duży wybór artystów i artystek i to jeszcze nawet tak jeden dzień obczajałam i jeszcze nie zdążyłam wszystkiego sprawdzić. No ale właśnie, przypomniało mi się dopiero będąc w radiu, że chciałam gdzieś zaprezentować kogoś, kto mnie właściwie tam kto mnie zainteresował bardziej z tego line-upu, ale cóż, wyszło jak wyszło, skleroza nie boli, ale na pewno warto obczaić DJa Blika i Dominikę Płonkę w sobotę. Oni mnie urzekli, ale urzekło mnie także gatunek, którego teraz muzyka z podgatunku, którego teraz posłuchamy, to jest też koczna muzyka, tak jak e, to, co pojawi się e, właściwie na, e, na tym Next Festie e, Chociaż może jednak coś dorzucę później jeszcze e, z tego festiwalu, e, bo tak kolejne rzeczy przechodzą mi do głowy, ale teraz posłuchamy składanki e, Bubbling Beats Volume 8. E, trochę w kratkę e, tutaj byłam na żywo e, w, ostatnich, w ostatnim czasie, e, więc e, ta płyta gdzieś nie dostała się jeszcze y, na antenę y, w ETER y, Radia Afera wcześniej. Na początku marca y, ukazała się właśnie y, ta, już ta kolejna edycja tejże składanki. W 2025 aż dwie wyszły. Ostatnio prężniej ekipa stojąca za, za, za tą, tą serią wróciła do, do działalności. No a za tym, za tą składanką i labelem playtune, który ją wydał, stoi DJ Chucky oraz DJ Bjorn The Water. No, ale właśnie, najbardziej nas tutaj interesuje DJ Chucky, który jest pochodzącą, osobą pochodzącą z Surinamu. No i właśnie na Bubbling Beats znajdziemy muzykę spod gatunku Bubbling, czy też inaczej nazywanego Dutch House. No i jest to gatunek, którego prekursorem jest DJ Chucky. Wypromował tę muzykę, która jest e, tak, jak niczym ten reggaeton na sterydach. E, gdzieś tutaj właśnie, e, ja, ja śmieszkuję oczywiście, ale tak, e, Dutch House e, czerpie pełnymi garściami z rytmów e, muzyki karaibskiej e, i łączy to z elektroniką. I tutaj naprawdę e, wychodzi to ciekawie. Wybrałam trzy utwory znowu, tak, żeby czerpać, żeby tutaj m, tak e, e, sięgnąć po różne, różne klimaty, no ale tak, przypominam, na początku marca ukazała się płyta Bubbling Beats, mamy tutaj aż 20 kawałeczków, z których, po, no naprawdę spora część, to są kolaboracje, więc jest tu cała śmietanka muzyki um, klubowej, która czerpie z tych e, karaibskich rytmów, bo mamy z prosto z Francji e, Kinga Dudu, e, mamy także e, tutaj e, jakiego e, z Amsterdamu, sporo artystów z Amsterdamu, tym bardziej, że e, część e, z nich ma korzenie w Surinamie, e, takie osoby jak Ice Cream, e, jaki tutaj właśnie widzę, że dwa razy się nawet pojawia, e, Ziggy Twist e, też z, z Holandii właśnie, e, już nie z Hol a z Miami, prosto z Florydy, Nick Leon, z takich bardziej znanych postaci Lamsi, e, tutaj, to, to są takie moje polecenia e, gdzieś, e, gdzieś z tej płyty, e, ale także teraz te, tak teraz e, e, przejdziemy po prostu już do muzyki, e, nie będę tutaj straszczać całej e, playlisty, e, bo by to trochę zajęło niepotrzebnie dużo czasu, e, ale tak, trzy kawałki, najpierw e, wszystkie bardzo skoczne, bo już chciałam tak mówić, że o ten pierwszy skoczny, ale właściwie to wszystkie takie są tutaj. Najpierw to będzie MC, Oje, Gualtiero i Chucky w kawałku Bambutia, to był pierwszy singiel z tego wydawnictwa. Później Chucky w duecie z DJM Mortie, czyli też dużą postacią, jeśli chodzi o scenę klubową Holandii. Kawałek Yardman, a później Just, Just Me bad girl słuchamy babutia babutia babutia bab babutia babutia babutia babutia bab babutia babutia babutia babutia babutia babutia I'm telling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 Kawałeczki prosto ze składanki um, Bubbling Beats Volume 8, wydanej przez label Playtune. Najpierw MC Oye*, Galtiero i Chucky z kawałkiem Banputia, później Chucky i DJ Mortie z utworem Yardman, a na koniec Just Me, Bad Girl. Um, no i tak, zostawiamy... Um, zostawiamy bubbling za sobą, zostawiamy batidę i przechodzimy do trochę innych dźwięków, ale na początek równie skocznych, no i będą obiecane zapowiedzi imprezowe. Dzisiaj posłuchamy trochę artystów i artystek, które pojawią się już w najbliższy weekend w klubie Śluza, czyli właściwie części klubu Ślina przy ulicy Kościuszki w Poznaniu. Tam zarówno w piątek, jak i w sobotę będą odbywały się bardzo ciekawe wydarzenia, ale zaczniemy chronologicznie od piątku. W piąteczek już, już w najbliższy piątek odbędzie się impreza zorganizowana przez kolektyw We Love Jersey Club. No i tak, jak nazwa wskazuje, nazwa tutaj kolektywu, to będzie okazja do tego, żeby wybawić się, wytańczyć właśnie do tego gatunku muzycznego. Jersey Club będzie bardzo bouncy, to na pewno. No i pojawi się, pojawią się tacy artyści i artystki jak Domide, D, DJ Neuro Spicy, Animati, a także Karolinda, której zaraz posłuchamy. Naprawdę tutaj ciekawie się to zapowiada. Oprócz tego będą też, będzie też osoba odpowiedzialna za wizualę, która przyjeżdża wraz z kolektywem właśnie u We Love Jersey Club do Poznania. My tak jak wspomniałam, posłuchamy Karolindy, Karolinda wydała swój chyba debiutancki krążek, jeśli pamięć mnie nie myli, w zeszłym pod koniec zeszłego roku dla w labelu Zero Zero Effort. I właśnie, właśnie przed nami dwa kawałki z tego wydawnictwa, one brzmią właściwie w taki sposób, pomyślałam o tym układając playlistę, że Karolinda tak naprawdę mogłaby grać na, na obu tych imprezach, bo później po, po, po jej muzyce jeszcze troszkę, jeszcze wspomnę o, o kolejnej imprezie, która odbywa się w Śluzie w, w sobotę za to, bo będzie to impreza z muzyką zdekonstruowaną. No i myślę, że Karolinda pasowałaby i tutaj, i tutaj, bo ta muzyka, właśnie Jersey Club, który ona tworzy, to, to brzmi jak trochę tak zdekonstruowany Jersey Club, ale nadal jest właśnie bez bouncy, ale to oczywiście nie jedyna cecha wyróżniająca ten gatunek. Ale, ale tak, myślę, że pasowałoby i tutaj, i tutaj. No i te dwa kawałki, które wybrałam, pochodzące z albumu Fruit Body, Mutations uh, to, nie przepraszam, Fruit Body po prostu, um, bo mu, mu, tak um, Fruit Body pod tytułem Mutations uh, to była edycja zawierająca uh, remiksy, jeśli pamięć mnie nie myli, czy jednak się zakręciłam, chyba się jednak zakręciłam uh, nie, ja nie zakręciłam się. E, tak, e, Fruit Body, ale bez podtytułu e, tego będziemy słuchać. E, no i tak, e, dwa kawałki. K1H, e, a później fin zamykający to wydawnictwo Karolinda, które już w najbliższy piątek na imprezie We Love Jersey Club w klubie Śluza. Zapraszam. To była Karolinda i dwa utwory K1H. A później Finn. Oba znajdują się na epce Fruit Body wydanej przez Zero Zero Effort pod koniec zeszłego roku. No, a my, ja przypominam tutaj Wam, że Karolinda już w najbliższy piątek pojawi się w klubie Śluza Części Śliny na Kościuszki, gdzie wystąpi w ramach imprezy we Love Jersey Club, a poza nią tacy DJ -e jak Animati Domi D, DJ Neurospicy, a za wizuale będzie odpowiadać Noko. Zachęcam piątek, 17 kwietnia no ale to nie koniec wrażeń w ten weekend bo w sobotę w tym samym klubie odbędzie się impreza klub zdekonstruowa zdekonstruowany no i też zapowiada się bardzo ciekawie tutaj wystąpią takie osoby DJ jak Lichte Szczupak Ola Dobrawka, Luzmanix, Grzedon, Nikodem tak, DJ Nikodem, Rep Maze, a także DJ Zioło. Teraz złapałam się na tym, że tutaj w tym pierwszym, pierwszym poście były, było więcej, więcej DJ-ów tutaj ogłoszonych niż... Ci, których, których tutaj opisy właśnie widziałam na, na, na Instagramie. Tak czy inaczej, zapowiada się bardzo ciekawie i bardzo różnorodnie. Myślę, że jeszcze bardziej różnorodnie niż na imprezy dzień wcześniej, bo tutaj mamy do czynienia z klubem zdekonstruowanym, czyli będą powstawać pomosty pomiędzy różnymi gatunkami muzycznymi i będą te gatunki dekonstruowane na wszystkie możliwe sposoby. No i tak, na pewno można spodziewać się ich szybszych brzmień, wolniejszych brzmień, sporo, sporo basów. To z pewnością trochę dancehallu, trochę techno, ale właśnie coś na styku tych e, różnych gatunków, e, więc e, możemy spodziewać się e, tego, co niespodziewane, e, to z pewnością. E, koniecznie e, zaglądajcie na Instagram e, zarówno klubu Ślina, jak i e, śluzy. E, śluza, e, czyli ta dolna część Śliny e, przy ulicy Kościuszki, e, ta dosłownie i w przenośni, undergroundowa e, część. E, nie chodzę aż tak często na imprezy, ale udało mi się tam dotrzeć, e, co mnie bardzo cieszy i w sobotę też planuję, e, mogę akurat tam się wybrać, e, co tak naprawdę e, jeżeli już mam gdzieś wychodzić na miasto e, po dłuższej przerwie, to właśnie tam, bo tak, atmosfera, całkiem, całkiem sprzyjająca ku temu, żeby dobrze się bawić i żeby móc podeświadczać muzyki. To z pewnością. Przypominam, sobota, tym razem 18 kwietnia klub zdekonstruowany, a my posłuchamy DJ-a Nikodema i jego utworu Downward Mobility, który ukazał się na jego płytce Tape Tape która ujrzała światło dzienne na początku tego roku. DJ Nikodem także w najbliższą sobotę w Klubie Zdekonstruowanym. Słuchamy. za nami DJ Nikodem z kawałkiem Downward Mobility. Utwór pochodzi z jego debutanckiego e, mixtape'a, e, mixtape zatytułowany Tape Tape, tylko za pierwszym razem e, pisane napisane e, fonetycznie, a, a później e, zgodnie z zasadami języka angielskiego, e, tak, e, no ale naprawdę polecam całe, całe wydawnictwo. E, znajdziecie je na Bandcampie, wpisujcie tape, no i później e, pisane z angielskiego tape. E, także znalazłam ten e, krążek e, tutaj, e, Pojawił się jakby jako wydawnictwo um, labelu Respected Criminal, ale, y, ale jest to na razie jedyna, y, jedyne, y, co wyszło w, w jego katalogu y, respectedcriminal.bandcamp.com. Y, tam znajdziecie tę muzykę, jeśli spodobała wam się. Ale będziecie mogli tego typu dźwięków również posłuchać w najbliższą sobotę w klubie Śluza, bo DJ-a Nikodema zagrałam dlatego, że pojawi się na imprezie klub zdekonstruowany, gdzie poza nim pojawią się takie osoby artystyczne jak Lichte z Poznania, Szczupa Kola, także z Poznania prosto z kolektywu Polichymnia, reprezentanci i reprezentantki sceny wrocławskiej, jak Dobrawka, jak e, Rep Maze, no a także DJ Zioło, e, także DJ Nikodem, który tutaj e, za nami chyba reprezentant e, sceny poznańskiej, e, jeśli się nie mylę. E, także Loskop, także Dobrawka stojąca, a, Dobrawkę wymieniłam, tak, Dentals, e, człowiek się już zakręcił e, troszkę. E, naprawdę ciekawie z Zapowiada się ta impreza, ale przypominam, już w piątek także także bardzo przyjemne i taneczne dźwięki w śluzie będzie We Love Jersey Club, więc to właśnie tam warto spędzić weekend. No a my przechodzimy do ostatniego wydawnictwa, które pojawi się, którego posłuchamy w audycji tańce Hulanki. Będzie to składanka Transex, wydana przez label Neza Records, wydana w połowie marca, plus minus też nie zdążyłam jeszcze jej tutaj zagrać. No i też jest to bardzo, bardzo przyjemne wydawnictwo. Mamy tutaj sporo artystów i artystek, którzy są już znani, roz, tak dosyć rozpoznawalni, tak zwani znani i lubiani, jeśli chodzi o tę scenę klubową. Jeżeli ktoś z was lubi radio Rinse France, to może już kojarzyć niektóre z tych osób, ale nie tylko nie tylko przez to. Znajdziemy tutaj chociażby taką tuzę muzyki klubowej prosto z Ekwadoru, ale tego Ekwadoru z Ameryki Południowej, a nie z Ekwadoru w Manieczkach, co tak, a nie z Ekwadoru w Manieczkach. E, aż tutaj się zakręciłam z tego wszystkiego. E, niby, niby wiem, że się różnią, ale jednak... E, ale tak, trochę inny klimat muzyczny. Oczywiście nie mamy tutaj nic do Ekwadoru i Manieczek e, dla jasności, e, tylko po prostu je, jest to inny gatunek, e, bo można znaleźć na tej składance producenta e, o pseudonimie Entranias. Właśnie on jest z Ekwadoru. Jay tym poza tym e, poza Cardozo, też artystka, która wydała z nim singiel w zeszłym roku, bodajże pojawi się na Next Festie. Antilogic, sprawdźcie w czwartek. Jeżeli wybieracie się akurat na Next Fest, to na pewno warto ją też obczaić. Oprócz tego Anako związana z kolektywem grającym regga reggaeton po prostu z Paryża. Kolektyw z Paryża, reg geton ze wszystkich stron tutaj akurat świata jaki się znajdzie doktor Jeep którego zaraz posłuchamy no i jeszcze kilka innych ciekawych osób my oprócz tego tak dwa kawałki przed nami ja już będę kończyć najpierw będzie to Dusty Dan czyli osoba DJ i producent który wystąpił na festiwalu Samba w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku, a później on, jego posłuchamy z kawałkiem Build Up Beat, a później Dr. Jeep z kawałkiem Seliga będzie basowo na koniec audycji i to bardzo, to była audycja Tańce Holanki, mikrofonie Martyna Michałowska, a my słyszymy się za tydzień. Zostawiam was ze składanką od Neza Records. Transex, dobranoc. I'm about to make a beat real quick.